Książki i filmy, gry i komiks, klasyka i nowość, hit i gniot. Wszystko co myrocznie, strasznie i tajemnicze znajdziesz na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 11 czerwca 2022 roku. Słuchacie właśnie 398 nawiązanego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu wita się z Wami magister magii Szymon Cieśliński. Witam i zapraszam Was na opowieść o Szkole Magii Blackwood College i o komiksie Blackwood ze scenariuszem Iwana Dorkina. Komiks ten ukazał się w Polsce dzięki wydawnictwu Scream Comics, pierwotnie został wydany przez Dark Horse Books, a Ivan Dorkin, no to osoba, która u nas właśnie chyba debiutuje tym albumem, za granicą jest zaś bardziej znana, bo otrzymał w sumie Ivan Dorkin aż 7 nagród Eisnera i trochę więcej nominacji, pisywał scenariusze do Supermana animowanego serialu The Animated Series, pisał też pojedyncze zeszyty dla Marvela, DC, no i oczywiście dla Dark Horse, a zasłynął głównie wydanym przez Dark Horse Comics albumem, teraz to już w sumie czterema albumami, Beasts of Burden, które niestety nie doczekało się polskiego wydania. Niestety, bo my tutaj, znaczy my, ja i Michel właśnie z mistycyzmu popkulturowego planujemy omówić dla was Beasts of Burden od kilku lat tylko ja się najpierw nie mogłem zebrać, bo to właśnie Misty Pop mi polecił ten album pierwszy na etapie, gdy właśnie chyba dopiero dwa tomy były obecne, teraz już są cztery tak się zastanawiam, czy sobie tego nie zamówić, bo mam na razie tylko cyfrowo a te wydania papierowe. To są też dobre komiksy, więc być może się skuszę na papierowe i wtedy w końcu też to e, nagramy. Ale teraz wróćmy do Blackwood. O rysownikach na razie milczę, e, bo no, o samych rysunkach powiem więcej za moment. Ten tom to czterozeszytowa, zamknięta miniseria w jednym albumie opowiadająca o losach nowego rocznika studentów w Blackwood. Używam terminu rocznik, jednak mowa o dosłownie tuzinie osób, które otrzymały stypendium i mogą teraz studiować w tym właśnie koleżu na nie wiem, Uniwersytecie Sztuk Ezoterycznych i Wyzwolonych na Wydziale Wiedzy Tajemnej. Czy jakoś tak, tutaj bohaterowie właśnie rozmawiają o tych instytucjach, ale ja się nie znam za bardzo na uniwersytetach anglosaskich, więc nie wiem, jak te jednostki administracyjne tam działają. W każdym razie mamy ten tuzin nowo przyjętych i na pierwszy plan wysuwa się czwórka z tego tuzinu. Czwórka dziwaków, takich szkolnych odrzutków, wyrzutków, siwa alternatywka, Tajemnicza Japonka, Przegryw bez oka i Blondyn po religioznawstwie. tak Mniej więcej można ich zapamiętać na początku lektury, chociaż w sumie po e, lekturze całości e, wiele więcej się nie dowiadujemy. Wiemy trochę o ich charakterze, tak? ale poza tym postacie nie mają e, zbyt wielu cech charakterystycznych. Są raczej w prosty sposób budowane. Wiemy, że nie są wybitnymi studentami, ale otrzymali stypendia no i można się zastanawiać, dlaczego. Otóż wszyscy w przeszłości doświadczyli czegoś strasznego lub dziwnego i właśnie takich ludzi potrzeba w Blackwood. Dlaczego? Być może dowiecie się w trakcie lektury. Nasza czwórka już pierwszej nocy w akademiku Śni przedziwny sen, raczej nieprzyjemny, koszmar, no i na skutek tego wychodzi na zewnątrz, by troszkę ochłonąć, by się przewietrzyć. Jeszcze wszyscy śnią to samo, tak o tym samym i na zewnątrz spotykają dziekana. Niby nic strasznego, ale dziekan już wcześniej zachowywał się jak zombie, a teraz pleców wyrastają robacze odnurza. Dziekan zmierza w kierunku uniwersyteckiej studni, by zanurzyć się w niej, a dodatkowo jeszcze wciąga za sobą jednego ze studentów. I w tym momencie kończy się pierwszy zeszyt, mamy jeszcze trzy kolejne. I te przedstawiają śledztwo w sprawie przemiany profesora, przemiany dziekana w to coś, czym teraz się staje. Mamy też odkrywanie kolejnych tajemnic koledżu. Trochę alchemii, rytualne morderstwa, plagi robactwa, dwugłowe małpie mumie powtórzę to może, żeby do każdego dotarło dwugłowe małpie mumie i inne podobne przyjemności. Ym, dzieje się więc sporo. Nie jest to absolutnie jakieś okultystyczne coming-of-age drama, a raczej młodzieżowy scenariusz do pulp Cthulhu. Zamiast yy, grozy, strachu, przerażenia, zamiast jakiejś weirdowej niesamowitości dostaniemy raczej masę akcji i takiej kampowej przesady. Tak się zastanawiałem, czy używać słowa camp w tym kontekście, ale myślę, że jest na to miejsce. Mamy nawet nawiązanie do martwego zła, takie dosłowne przywołanie nawet tego filmu w którymś momencie. Więc tak, tego typu klimaty tutaj znajdziemy. Dzieje się dużo, czytelnik często wybałusza oczy i pędzi razem z akcją i bohaterami do przodu. Nie ma jakiejś długiej, powolnej ekspozycji i jest to szkoła okultyzmu, magii, ale czego czarodzieje nie bawią się różdżkami, nie rzucają tradycyjnych zaklęć, nie wygłaszają długich inkantacji, tylko, nie wiem, walczą z plagą robactwa przy pomocy miotacza ognia, owijają sobie wokół szyi jakieś ogromne robale, które potrafią wygryźć komuś pół twarzy i zapłodnić resztę ciała larwami, no i tego typu rzeczy tutaj odnajdziemy. I to wszystko w szacie graficznej zaproponowanej przez Weronikę i Andy'ego Fishów. Małżeństwo Fish, te ich rysunki przywodzą na myśl nowsze przygody Sabriny, nastoletniej czarownicy, powiedzmy te z 2019 roku i późniejsze i po części także komiksowe losy Hellboya czy BR. PD. Te skojarzenia zresztą nie są przypadkowe, bo o tym nie wiedziałem w trakcie lektury komiksu, ale Andy Fish po publikacji Blackwood został zatrudniony w Archie Comics i rysował właśnie między innymi Sabrinę, a Weronika już nawet wcześniej miała jakieś doświadczenia z komiksowym uniwersum Archie'ego. Co do tych konkretnych rysunków tutaj, Nasi główni bohaterowie, ta czwórka, ale w sumie nie tylko, bo też i dziekan, i tam kilka innych postaci, wszyscy tak naprawdę mają bardzo specyficzną anatomię i styl ubioru, w związku z czym nie ma najmniejszych problemów z odróżnianiem bohaterów od siebie. Nawet jeżeli nie zapamiętamy szybko imion gdzieś tam w pierwszym momencie, no to i tak wiemy dokładnie, kto co robi, kto jest kim. Dodatkowo design, Skupmy się na tej czwórce studentów, czyli Stevena, Design Stevena, Wren, Reiko i Denisa. Współgra bardzo dobrze z tematyką komiksu. Ten ich wspomniany sposób noszenia się mówi nam sporo o nich samych, o ich charakterze i pozwala lepiej wybrzmieć niektórym scenom. Zresztą te szczegóły anatomiczne, przykładowo brak Jednej gałki ocznej u Stevena czy siwe włosy, w Ren. One też pełnią pewną rolę w fabule, są związane z pewnymi wydarzeniami. Nie jest to więc sztuka dla sztuki, dziwność dla dziwności. Po prostu próba wyróżnienia postaci, czy właśnie pójście w ten palp i kamp, tylko element jakiejś tam spójnej wizji artystycznej i to współgra bardzo dobrze właśnie z całym tym komiksem. Tak, grafika design, realizacja tego designu z fabułą. Same rysunki są kreskówkowe, ale dość szczegółowe. Postacie nawet na tych małych kadrach, nawet jeżeli są gdzieś tam na drugim, trzecim planie czy w tle, raczej mają mimikę, co dla mnie jest zawsze dość istotne. Tła dzielą się na takie naprawdę odjechane, pełne detali, na przykład nie wiem, gabinet dziekana pełen artefaktów, jedna sala wykładowa z zapisaną tablicą, czy wnętrze studni pokryte jakimiś runami i innymi znakami, z drugiej strony mamy też tła niemalże jednolite, gdzie bohaterowie po prostu znajdują się na tle jednego koloru. I jak często wkurza mnie takie rozwiązanie, tak tutaj wręcz przeciwnie, bo te jednolicie zapełnione tła są różnokolorowe, to znaczy. Nawet jeżeli mamy jedną stronę, tak, i patrzymy na kadry obok siebie ułożone, przedstawiające kilka sekund akcji, to na takiej stronie zobaczymy, właśnie nie zobaczymy. Dajmy na to 6 do 8 teł z tym samym kolorem w tle, bo raz zmieni się odcień, raz kolor, raz zostanie dodane jakieś kreskowanie, kilka razy jakiś detal i powiem wam, że gdybym nie kartkował tego albumu z myślą o nagraniu to byłbym przekonany, że jednolitych teł tutaj nie ma, bo taki efekt dało to ich zróżnicowanie, a jednak jest, jest ich całkiem sporo, ale to jak mówię, absolutnie tutaj to nie przeszkadza i ma się wrażenie, że komiks jest bardzo atrakcyjny wizualnie w tym kontekście też świetną robotę robi dobór kolorów które wspólnie acz dwufazowo nakładało też małżeństwo fishów, czyli też właśnie Weronika i Andy Wysz? kolory te są intensywnie palpowe jeżeli można tak powiedzieć mamy pełną paletę barw masa odcieni fioletu różu czerwieni pomarańczy żółci zieleni niebieskiego do wyboru do koloru i te barwy są intensywne ale nie neonowe nie są takie rażące jakoś bardzo mocno pozostają w klimatach trochę bardziej leciwych komiksów czy to komiksów z dreszczykiem właśnie jakiegoś, nie wiem EC Comics, czy może tego Archiego i to też tutaj pasuje, zwłaszcza, że to jest trochę komiks, mam wrażenie, na fali Stranger Things i tego sentymentu do lat 80 Wprawdzie czas akcji nie zostaje chyba tutaj dookreślony, no ale takie skojarzenia oczywiście pojawiają się w trakcie lektury. I kontynuując wątek rysunków, mamy sporo kadrów, które prezentują się naprawdę epicko. Nadają się do oprawienia i powieszenia w ramce. Mamy też materiały dodatkowe i w ramach nich różne grafiki, które też są w dużej mierze perełkami. Pojawia się na przykład seria grafik prezentująca jak gdyby rzeczy związane z tą naszą czwórką studentów i te rzeczy są wyrysowane w kształt owalu głów poszczególnych bohaterów, a dookoła jest chain po prostu i to wygląda naprawdę pięknie. Te pozostałe grafiki też stoją na wysokim poziomie, jedynie propozycja Davida Robina jest dla mnie trochę taka byle i kiczowata która domyka zresztą dodatki, poza tym wszystko oceniam na plus i skoro mowa o dodatkach to mamy też szkicownik, taki w miarę rozbudowany i tam drobny komentarz odnośnie samego procesu twórczego tutaj troszkę mało przydałoby się może coś więcej ale tak czy siak dodatki także oceniam in plus więc właśnie przy grafice trzeba jeszcze powiedzieć o przemocy, to znaczy o scenach gore. nowość całego tego albumu ogranicza oczywiście potencjał grozy, ale powiem wam, że niektóre kadry potrafią wywołać trochę obrzydzenia i design różnego rodzaju tutaj no, obrażeń horroru cielesnego, jakichś tam mutacji ciał, to potrafi zrobić wrażenie. Tak Może nie będzie się śniło po nocach, ale człowiek jednak gdzieś tam się może skrzywić i pomyśleć sobie, wow, w ogóle co tutaj się dzieje? Jak to coś wygląda? O ble. Um, więc emocji w trakcie lektury absolutnie nie brakuje. I w związku z tym można powiedzieć śmiało, że Blackwood to jest po prostu świetna rozrywka. Idealny komiks na leniwy letni wieczór. Lektura która przypomina troszkę korzystanie z atrakcji w Lunaparku, Korzystacie z jakiejś nie wiem, kolejki, rollercoastera, tego typu rzeczy. To daje sporo frajdy, tak tu i teraz, powoduje wyrzut adrenaliny, endorfin, sporo emocji. Ale no, po czasie pewnie niewiele z tego zostanie. Tak? To jest odpowiednik też takiego dobrego kina rozrywkowego, którego jednak lepiej za bardzo nie analizować nie ma tutaj żadnego przesłania czy kwestii, które by zajmowały nasze myśli po lekturze i trochę szkoda, bo wydaje mi się, że tutaj jest potencjał, żeby wycisnąć z tego wszystkiego jeszcze trochę więcej, żeby nas troszkę bardziej zaangażować, chociaż też być może na etapie powstawania tego albumu twórcy po prostu chcieli stworzyć taką całkowicie zamkniętą całość, która może być prologiem do jakiejś większej historii, ale jednocześnie ma być właśnie takim zastrzykiem adrenaliny, endorfiny i tyle, tak, i niczym więcej. Ta fabuła, jeżeli zaczniemy ją analizować, no to ona jest trochę kliszowa i tak naprawdę durna, bo bohaterowie starają się do pewnego stopnia zachowywać racjonalnie, a z drugiej strony, biorąc udział w naprawdę pojechanych wydarzeniach, w których zagrożone jest ich życie, nie uciekają, nie każą wypchać się władzą wydziału, uczelni czy miejscowym, tylko bawią się w domy detektywów, wchodzą w to wszystko głębiej, no to nie ma większego sensu, w prawdzie? Ale też, no właśnie, jeżeli czytamy to po prostu jako taką rozrywkę na leniwy letni wieczór, no to to się sprawdza. Tak to absolutnie wystarcza, bo fan frajda są tutaj obecne. I być może sequel, który powstał bodajże dwa lata po premierze tego albumu, on w Polsce chyba się w 2020 ukazał, a na świecie rok wcześniej. No, sequel jakoś dwa lata później, to też miniseria podejrzecz tego zeszytowa jest z podtytułem. Zakładam tak, że on może rozwijać trochę ten świat przedstawiony i naszych bohaterów, ale no nie doczekaliśmy się go w Polsce i chyba się na to nie zanosi. A szkoda, bo <gryw> bo mimo wszystko chciałbym więcej takiej palpowej jazdy bez trzymanki, bo tak jak czuję pewien niedosyt w związku z tym, że ostatecznie ta historia jest właśnie troszkę taka no banalna nawet, można by powiedzieć. Tak Podobało mi się to, ile emocji we mnie wzbudziła. Tak, One pewnie nie przetrwają długo, ale teraz nawet kartkując ten album, znowu gdzieś tam to we mnie odżyło i, i takich rzeczy też potrzeba tak, na rynku. A do tego też powiem wam, że to wydanie od Scream Comics prezentuje się w ogóle doskonale też wizualnie, bo mamy czarną matową okładkę, a na niej na froncie widzimy nabłyszczane logo i taką ilustrację owalną trochę jak portret owalny właśnie, gdzie ramą jest jakieś upiorne drzewo, jakieś kruki, sowa, nie wiem, osoba czy rzeźba jakaś, a w centrum widzimy wejście, tak, bramę Blackwood College i budynek, Uniwelka. I to wszystko jest w barwach, w takim no, kwasowym, żółtym i też trochę kwasowym, różowym, takim pinku jeżeli tak można to ująć no i z tyłu też mamy właśnie to nabłyszczane logo i białe napisy na czarnym tle i biała ilustracja też na dole no wygląda to naprawdę zacnie no i fajnie by było gdyby z kim jednak kontynuował i wydał także ten sequel no byłoby fajnie dobra będę kończył dzięki wam za uwagę i tradycyjnie już życzę wam klimatycznego weekendu